Liczam trasę do Allegro. Przed Tobą tysiące opon do wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro także w Twoim telefonie. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 31 i ostatni dzień marca minęła 18. .00. Serwis trójki przedstawi Radosław Móz. Mniej rosyjskich wojsk przy wschodniej granicy z Ukrainą, ale Kijów dalej niespokojny, niewkluczony, że chodzi po prostu o zmianę rekrutów. Takie głosy słychać w ukraińskim sztabie generalnym. NFZ zdziwiony, że do ortodonty w Warszawie czeka się pięć lat. Zdaniem funduszu to tylko ponad dwa lata. Średni czas oczekiwania w tej placówce na udzielanie świadczenia to jest 731 dni. Nowy sąd zaczyna walkę o czystsze powietrze. Wiesz, tu wszyscy palą starymi trampkami. To, co się dzieje w sącu, to jest ciemna chmura. Miasto chce przeznaczyć spore sumy, m.in. na wymianę kotłów opałowych. Wielokrotnie apelowała o to Unia Europejska i Stany Zjednoczone, apelował także Kijów. Rosja wycofuje część wojska z terenów przygranicznych z Ukrainą. Na razie chodzi o liczący 800 żołnierzy batalion, który stacjonował przez ostatni miesiąc w obwodzie rostowskim. Oficjalnie prowadził tam ćwiczenia. Informacje przekazane przez Ministerstwo Obrony w Moskwie potwierdza także ukraiński MON, ale jednocześnie zaznacza, że nie jest to jeszcze powód do radości. Dlaczego? O tym w relacji Piotra Pogorzelskiego. Wiceszef sztabu generalnego Oleksandr Rozmaznin powiedział, że sytuacja na wschodniej granicy uspokaja się. Obecnie jest tam około 10 tysięcy żołnierzy, czyli o 15 tysięcy mniej niż w połowie marca. Nie wykluczone jednak, że to się zmieni. Rosyjska armia w przeciwieństwie do ukraińskiej składa się głównie z żołnierzy poborowych, dlatego nie wykluczone, że chodzi tutaj po prostu o zamianę rekrutów. Dlatego cieszyć się i krzyczeć hura hura nie będziemy. Wojskowy dodał przy tym, że można mówić o postępach w rozmowach z zachodnimi partnerami Ukrainy, w tym państwami NATO. Oleksandr Rozmaznin podkreślił, że Kijów potrzebuje umundurowania techniki i broni, a nie tylko suchego prowiantu. 330 tysięcy opakowań tego ostatniego przekazali kilka dni temu Amerykanie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Nie mieliśmy pojęcia o tak długich kolejkach. Narodowy Fundusz Zdrowia komentuje doniesienia Polskiego Radia o tym, że na wizytę u ortodonty w Warszawie czeka się ponad pięć lat i tak jest na przykład w Wojewódzkim Centrum Stomatologicznym. Rzeczniczka Funduszu Agnieszka Gołąbek jest zaskoczona i tłumaczy, że wcale nie jest tak źle. Zgodnie z informacjami, jakie są nam w raportach przekazywane, średni czas oczekiwania w tej placówce na udzielanie świadczenia to jest 731 dni, czyli to jest około dwóch lat. To też jest dosyć długi termin, ale jest też wielu pacjentów, którzy zgodnie z tymi informacjami przekazywanymi nam są z tej listy skreślani. NFZ informuje też, że Centrum ma kontrakt tylko do czerwca tego roku, więc zapisy na 2019 rok są niezgodne z prawem. Mimo to przypomnijmy, co usłyszała tam nasza reporterka. Ja bym chciała syna zarejestrować do ortodonty. Na wizytę z funduszu czy odpłatną? Z funduszu. Mogę zapisać syna w kolejkę osób oczekujących na rok 2019. Przypomnijmy, minister zdrowia przedstawił już pierwsze pomysły na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów. Skutki mają być odczuwalne w przyszłym roku. Rehabilitacja węgla, jak sprawdziliśmy przed godziną, pomysł premiera Tuska w Brukseli nie może liczyć na entuzjastów, a w kraju także lawina komentarzy SLD przypomina, że to jeden z liderów PO, Jerzy Buzek od Odpowiada za zwolnienie 100 tysięcy górników. Eksperci dodają, że to od Berlina zależy, czy Bruksela nie zniszczy opłacalności wykorzystania węgla. Tomasz Majka premier twierdzi, że węgiel jest ważny dla Polski ze względu na bezpieczeństwo energetyczne dziś lider SLD Leszek przekonywał, że wszystko się zgadza, tyle tylko, że jeden z liderów PO, ówczesny premier Jerzy Buzek ograniczał górnictwo 23 kopalnie, zlikwidowano zwolniono 100 tysięcy osób obecnie w Polsce rocznie wydobywa się 76 milionów ton węgla ale wiele leży na hałdach, bowiem bardziej opłaca się importować surowiec ze wschodu dodatkowym zagrożeniem dla polskiego węgla mogą być wyśrubowane normy środowiskowe proponowane przez Unię, stąd ekspert energetyczny Tomasz Kmal radzi. Trzeba wybrać się kilka razy do Berlina, bo tam to przeświadczenie o tym, że węgiel jest zły, niedobry nadal pokutuje. Ale Zbigniew Ziobro, lider Solidarny Polski twierdzi, że już jest za późno, bowiem konkluzje ostatniego unijnego szczytu energetycznego są niekorzystne dla Warszawy. Domagam się, aby Donald Trump wytłumaczył się, dlaczego zgodził się podpisać dokumenty, które stanowią wyrok na polską energetykę opartą na węglu. Premier już w czasie weekendu przekonywał jednak, że takie sformułowania... To kłamstwa. Bo podczas ostatniego szczytu unijni przywódcy, przypomnę, nie potwierdzili redukcji emisji CO2 o 40% do 2030 roku. Do tej dyskusji mają wrócić dopiero za pół roku. I na koniec o walce o czyste powietrze w Nowym Sączu. Jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce przeznaczy około 10 milionów złotych na wymianę kotłów opałowych na bardziej ekologiczne. Każdy już może złożyć wniosek o dopłaty i będzie mógł dostać nawet 6,5 tysiąca złotych. Tłumaczy Janusz Rogus z Nowosądeckiego Magistra. Nas interesuje głównie obniżenie emisji do powietrza. Powstają z procesów spalania głównie węgla, drewna, inną sprawą jest też spalanie odpadów. Chętnie raczej się znajdą, bo wszyscy mieszkańcy narzekają na smog tu wszyscy palą starymi trampkami, jak się to mówi, a nie węglem nawet. To tutaj nad miastem jest taka sina, czarna czapa. Grubości, nie wiem, może 500 metrów. To, co się dzieje w Sącu, to jest ciemna chmura i dym i ludzie chorują. W niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonego powietrza w polskich miastach Nowy Sącz jest na trzecim miejscu, prowadzi Kraków, drugi jest Rybnik. Skrót w trójce o 18.30. Zapraszamy. Dziś było pogodnie i ciepło, do 17 stopni na południu, ale przed nami ochłodzenie i kilka dni z przelotnymi opadami deszczu, noce będą zimne. Najbliższa noc pochmurna z temperaturą do minus 3 stopni na Podlasiu, w centrum minus 1, na Dolnym Śląsku plus 4. Jutro jeszcze sporo słońca, ale lokalnie może się już chmurzyć i przelotnie padać. Temperatura we wtorek od 7 stopni na północnym wschodzie do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 do reklamy za 200 metrów skręć myślami w stronę letnich opon trzymaj się niskich cen na Allegro najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro odwiedź serwis Allegro także w twoim telefonie E, wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe spetry, kurtki, płaszczy, a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Kalori Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calori Control z innowacyjną formułą Ascofibrex otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calori Control. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl ukośnik BP. Żyje się lepiej. Wiza. Okej, okay, przerwa. Czas na pyszną latkę ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź LactoControl. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha. To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mlecznych. Znów są bezpieczne Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Nasza reporterka, która chciała zapisać się do lekarza, znaczy zapisała się do lekarza, ma to szczęście, że ani zawodowo, ani prywatnie nic sobie jeszcze nie planowała na 2019. Ja bym chciała syna zarejestrować do ortodonty. Na wizytę z funduszu czy odpłatną? Z funduszu. Mogę zapisać syna w kolejkę osób oczekujących na rok 2019. <głos> Ale to syn ma mleczne zęby. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo smsem 71330. 5. Sięgamy po płytę tygodnia. W tym tygodniu Lux Torpeda. Śmiedzi, to co Ty beleby być beleby mógł Odkurzyć mózg od środek I gdy będziesz jak Zawsze zmieniać się w wodę Torpeda, mam bałagan z płyty o dość długim następującym tytule. A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe to jednak buraki. Dwie luks torpedy dla państwa, sms 71335 Płytę luks torpedy dostają pani Teresa z Mielca i pan Ryszard ze Szczecina. Reportaż w trójce. W dawnej fabryce domów w Warszawie pracują piły, pilniki, drukarki 3D. Grupa zapaleńców pracuje nad makietami budynków, których już nie ma w Warszawie. Powstanie ich około 50 w skali 1 do 25. Pałac Saski jest już gotowy. Od 5 kwietnia można będzie go oglądać na tyłach grobu nieznanego żołnierza. Wygląda pięknie. Ulica Myśliborska na Białołęce. Widzimy starą fabrykę domów z wielkiej płyty. Obok budynek Biurowy typu Berlin. Zapraszam do środka. Krzysztof Jaszczyński, doktor chemii z wykształcenia, ale historyk i warsawianista z Tak. No i teraz idziemy do sali, gdzie jest już złożona w 90% makieta Pałacu Saskiego. W tej chwili montowane są na niej kolumny, ale możemy zobaczyć jakiej skali to będzie budynek. To jest w skali 1 do 25. Pałac Saski to ma powierzchnię 3 na 6 metrów. Natomiast giełda będzie miała w ogóle długości 3 metry. Widzę, że bryła cała jest gotowa i teraz te wszystkie detale, które tam będą umieszczone. Obramowania okien, to są kolumny, to jest rzeźba, która była nad głównym wejściem. Latarnie gazowe... A budynek przetrwał do 1939 roku, został zbombardowany, spalony i po wojnie były nawet plany, żeby go odbudować, ale ostatecznie został rozebrany. Także po samej giełdzie nie ma najmniejszego śladu. Tutaj jeden z dachów jest już prawie gotowy, to jest fragment do Pałacu Saskiego. Także to, to widać, że to jest no, niesamowicie precyzyjnie wykonane. Ja w Kunach, prowadzę firmę budowlaną. Gdy wyjechałem do Stanów, jakoś wróciłem, centymet do tej Warszawy mam. Gdy jeździłem gdzieś tam po tych parkach miniatur w Europie, pod Paryżem jest bardzo piękny. to pomyślałem, że szkoda, że my nie mamy takiego czegoś w Warszawie. I opowiedziałem to w tamtym roku, w 2013 roku, w styczniu Agniaszca, z którą współpracuję, pani architekt, że mam taki pomysł. I zaczęliśmy o tym myśleć. Agnieszka z pędzelkiem postarza niektóre na przykład elementy, bo bardzo ważną częścią tej, tej koncepcji jest również to, żeby mniej więcej oddać wiernie kolory. I Nieraz to są dziesiątki prób z różnymi farbami, z ich mieszaniem, żeby uzyskać zbliżony kolor do tego, który faktycznie istniał. Pomyśleliśmy, że cały ten park to musi być pokazanie, wspaniałej architektury, jaka w tym mieście zniknęła. Każdy ten elemencik, tak jak był w oryginale, jest przycięty, wymodelowany, ułożony i ten dach wygląda rzeczywiście tak, jakbyśmy oglądali go na zdjęciu lotniczym. E, mój świat teraz, od, od kilku miesięcy. Kominy, wiewki, rynny. No i po prostu tą blachę w różny sposób wyginam, lutuję, kleję przycinam skończyłem architekturę krajobrazu no właściwie za zaraz po, po obronie dostałem wiadomość i przyszedłem tutaj w tej chwili docinam sobie rynny pod kątem 45 stopni dzięki temu będzie można połączyć rynny spustowe z, z rynami tymi poziomymi i mamy nadzieję, że będą pełniły swoją funkcję jak w naturalnych warunkach Paweł to robi Piękne. Rynny będą sprawne. Nazywam się Tui, pochodzę z Wietnamu. Zajmuję się ogólnie robieniem detali, tak, wykończaniem detali. Tutaj jest kolumna złożona z trzech części. Ja ją obrobiłam i składam. No tutaj, na przykład, będzie płaskorzeźba do pałacu saskiego. Na szczęście zachowały się bardzo dobre zdjęcia i dzięki temu Bolek mógł te rzeźby wspaniale odtworzyć. Natomiast tutaj Twi przy pomocy różnych narzędzi prawie, prawie dentystycznych, te, te drobniutkie jakieś niedokładności musi usywać, bo z drukarki trójwymiarowej to nie wychodzi takie piękne, gładkie, trzeba to usunąć. No i to po prostu ja podziwiam pracę Twi, która to potrafi tak fantastycznie zrobić. Ja jestem po Akademii Sztuk Pięknych, po Wydziale Wzornictwa i miałam na studiach bardzo dużo modelowania i projektowania. I Bolek od samego początku powiedział mi, że mają tu taki bardzo fajny projekt, park miniatur i idealnie bym się odnalazła w tym miejscu. I cieszę się, że jestem częścią tego projektu i pomogę warszawiakom zobaczyć, jakie piękne budowle były w Warszawie. A najgorsze jest, jeżeli nie mamy zdjęcia albo planów niektórych elewacji więc to na przykład Jarek Zieliński konsultuje mówi to pewnie tak wyglądało więc robimy tak nieraz Mamy przegląd zdjęć z okresu tam 34, nieraz 50 lat i trzeba by podjąć decyzję. I każdy z nas okazuje się, że ma inne spojrzenie. Chciałby w inny sposób albo z innego okresu odbudować. No w tej chwili do końca nie zostało ustalone, z którego okresu zrobimy miniaturę dworca warszawsko wiedeńskiego w jego pierwotnej formie, takiego wybudował Marconi, która jest jak gdyby fantastyczna, ale może mniej ciekawa architektonicznie, czy z późniejszymi e, zmianami. No i teraz do końca to nie jest jeszcze ustalone. Są dwa stanowiska, zobaczymy, które wygra. Tu jest, e, można powiedzieć, minifabryka produkcji detali, takich jak okna, jak fragmenty rzeźb, jak jakieś kraty, Rafał, mamy już pomysł, czego robimy bruk? Prawdopodobnie będziemy robić wzór, jak wyglądały na przykład kocie łby czy coś. To będzie taka naklejka i potem będziemy wycinać po prostu te nielegularne kształty. Nie będziemy brukować z małych kameczków? Myślę, że byłoby to bardzo skomplikowane. No bo tutaj warto, żeby to właśnie wyglądało tak, tak naturalnie, tak jak to było z tamtego okresu. Będziemy starali się te makiety obudować miniaturami autentycznych detali, takich jak latarnie, jak samochody, dorożki. Mam nadzieję, że Bolek nam takie dorożki wyprodukuje na swoich wspaniałych maszynach trójwymiarowych. Pałac Saski będzie Końca lat 30. -tych. wobec tego i samochody muszą być mniej więcej z okresu 36-39. Wiemy już w tej chwili dokładnie, jak latarnie wyglądały. Nie ma zachowanych fotografii. Są na przykład fotografie albo rysunki z innych, to obszarów. Pomierzyć. To jest najistotniejsze, tak, nie? bo nie wiemy, jak to wygląda na zdjęciu, ale jakie są proporcje poszczególnych elementów. No tutaj wielką pomocą będą materiały od konserwatorów, dlatego że część tych elementów, detali takich jak słupy ogłoszeniowe, kilka sztuk ocalało i w momencie ich renowacji były sporządzone dokładne pomiary i dlatego niektóre elementy będzie się, będziemy mogli otworzyć dokładnie, idealnie tak jak, jak wyglądały. Współpracuje również z nami pan Tomasz Lerski, który myślę był prekursorem budowy miniatur budynków warszawskich, dlatego że w latach 70-tych, troszeczkę, troszeczkę później, w 80-tych, tak, 80 ale już dwadzieścia parę lat temu, stworzył makietę dużą makietę budynku, który stał na Marszałkowskim, budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego Rosja, który my też będziemy tu tworzyć w postaci miniatury. Ja dzieckiem będąc widziałem makietę Opery Paryskiej, która do, do tej pory oczywiście, ta makieta istnieje. Makieta stworzona jeszcze przed wybudowaniem tego gmachu. Imponująca, pokazująca przekrój całej budowli. No i byłem taki mały i to mnie tak bardzo zainspirowało, a ponieważ interesowałem się niesamowicie historią Warszawy, to moim marzenie było coś odtworzyć z i Warszawy i stworzyłem no nie tylko makietę Towarzystwa Rosji, ale tych makiet było łącznie około 50. Z tym, że no niestety potem w późniejszych latach musiałem je skasować, nie miałem gdzie tego trzymać, one uległy destrukcji ze względu, no nie były takiej, w tak trwałej technice robione jak są robione tutaj u państwa to znaczy w tworzywach sztucznych właściwie to są rzeczy praktycznie niezniszczalne no moje były tylko z tektury papieru i z drewna, więc nie wytrzymały próby czasu, poza tym stały się takim rezerwuarem kurzu i no niestety musiałem je usunąć, ale zostawiłem sobie tą Rosję, tę kamienicę, którą uważam za najpiękniejszą kamienicę Warszawy XIX wiecznej, Marszałkowska 124 no i tę makietę mam do dzisiaj no to wszystko trwało kilkanaście lat mojej zabawy w te makiety, właściwie z moją, moją ideą fix to było w ogóle odtworzenie całego Śródmieścia, to oczywiście się nie wykonała dla jednej osoby. Ja zacząłem od ulicy Marszałkowskiej i stworzyłem taki ciąg domów od ulicy, od Narożnika Alei Jerozolimskich do Narożnika ulicy Królewskiej. Stronę Porzestą Marszałkowską, czyli tutaj, gdzie domy centrum, gdzie sezam, który idzie do rozbiórki, gdzie McDonalds, dla młodzieży podpowiadając i dalszy ciąg tej, tej zabudowy aż do ulicy Królewskiej. To to miałem prawie gotowe. Tą, tą samą przepiękną pierzeje Marszałkowskiej, taką najbardziej wielkomiejską. No ale potem po prostu wyrosłem już z tych makiet musiałem się zająć innymi, innymi sprawami i nigdy nie sądziłem, że znajdą się osoby w wieku, już w sile wieku, które poczują w sobie coś z dziecka również i zajmą się takimi makietami, robieniem tych makiet już tak na Bo to jest fabryka makiet, więc tutaj jest już, to już jest przedsiębiorstwo, które wytwarza makiety. To jest dla mnie w ogóle zaskoczenie. Nie myślałem, że dożyję takich czasów, że zobaczę coś takiego w rzeczywistości. Piękne to jest. To, co trzeba podkreślić, że to nie zebrało się jakieś grono wariatów. To jest grono absolutnych profesjonalistów. Tu nie ma w ogóle miejsca na amatorszczyznę. Tu wszystko musi być dopracowane i każdy o to dba. Dla mnie to jest trzeci taki przedziwny projekt, w którym uczestniczę. Pierwszy to było Miasto Ruin. Trójwymiarowy film pokazujący totalne zniszczenie miasta. Później w projekcie kolorowania kronik powstańczych. No i pojawił się projekt Parku Miniatur, który jest chyba najbardziej fascynującym z tego powodu, że w trakcie choćby wybierania, oglądania tych zdjęć, które tu będą potrzebne, ja sam na nowo odkrywam mnóstwo rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia, bo ten dany budynek, no to była jakaś tam historia, tak się nad tym przelatywało, natomiast w momencie, kiedy trzeba wszystko o tym budynku wiedzieć detalicznie, gdzie, co, jak, to nagle człowiek odkrywa. Myślę, po raz pierwszy, jak gdyby patrzę na te budynki z takim jakimś ciepłem. Już kończymy Saski. Tam została tylko jedna część, elewacja od strony Osi Saskiej, czyli od pomnika. Tamta strona. To została tylko nam tutaj wisi nam na ścianie. Tutaj jeszcze jest Saski w miniaturce w jeden skali jeden do stół. Na etapie decydowania, które budynki będą miały swoje makiety, tu też już mieliśmy pewne emocje. No bo choćby podjęcie decyzji, że będzie makieta która w skali budynku, które tu odbudujemy, będzie miała 3 metry wysokości i będzie to makieta Soboru na Placu Saskim, prawda? I muszę powiedzieć, że to nie tylko wzbudzało tutaj emocje, ale wzbudzało wszystkich osób, które wiedzą, że taka makieta powstanie. Ta cerkiew, ten Sobor był takim symbolem, taką pieczęcią caratu tutaj dominacji no ale minęło I, dziewięćdziesiąt kilka lat. No? Ale, ale mimo wszystko, ale ponieważ postanowiliśmy, że chcemy pokazać wielokulturowość Warszawy, a ten, ten Sobor był niewątpliwie dziełem sztuki, to dlatego on tu powstanie jako makieta, tak samo jak powstanie synagoga na Tłomackim. Tak samo jak odbudowa Bałacu Saskiego, prawda? to jest pierwszy model, który tutaj jest już zrealizowany, znaczący element architektoniczny miasta, może nie najpiękniejszy, ale znaczący. Może warto dodać, tak żeby słuchacze sobie zorientowali się, jaka to jest wymiar tych... Makiet, to jeden metr w rzeczywistości odpowiada 4 centymetrom na makiecie. No to można sobie policzyć jakiej. No tutaj mamy rozpiętość, coś rzędu 6 metrów. 3 metry na 6, a Sobór hmm. będzie miał prawie 3 metry wysokości. Dworzec Wiedeński już tam liczyłem powierzchownie coś koło ośmiu metrów. No i można usiąść sobie na przykład na ławeczce, ja sobie tak wyobrażam, I nie tylko przejść i rzucić okiem, ale one są zrobione w taki sposób, z takim ilością detali, z taką precyzją, że myślę, że wiele osób usiądzie sobie na ławeczce przed tym i tak trochę pokontempluje, popatrzy na to nie tylko jako ciekawostkę, ale też jako no, taki piękny budynek znajomi, nasi, tak? Ja opowiadam o tym projekcie na okrągu, ale przychodzą. Póki opowiadam, to jest no, to fajne, ale potem jak przychodzą, o Jezu. Tak to wygląda i każdy, ja wszystkich zapraszam, mówię, nie masz co robić, w sobotę przyjedź. Jest dużo rzeczy do zrobienia. Można pomalować, można nie wiem, pokleić, można poskładać, poczyścić, poszlifować. Ale zapraszamy, jak ktoś ma ochotę, to lubi majstarkować, to każda para rąk się przyda. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Park Miniatur. Tu trójka, jest 18.30, skrót wiadomości przedstawi Radosław Murus. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że zapobiegła kolejnej rosyjskiej prowokacji. Zatrzymała jednego z liderów euroazjatyckiego Stowarzyszenia Młodzieży Rosji Ołega Bahtiarowa Wraz z grupą około 200 osób chciał on wtargnąć na teren siedzib Rady Najwyższej Rządu. Każdy z manifestujących miał dostać za udział w zamieszkach 500 dolarów. A w sprawie Ukrainy kilkadziesiąt minut temu Władimir Putin rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Rosyjski prezydent mówił że Ukraina potrzebuje Reformy Konstytucji potwierdził wycofanie części wojsk z terenów graniczących z Ukrainą. 10 lat więzienia grozi czterem mężczyznom, którzy mieli fałszować umowy kredytowe. Według policji z Kalisza w ten sposób wyłudzili oni z banku ponad milion złotych. Mężczyźni mieli pokazywać w banku wnioski kredytowe z fałszowymi danymi i podrobionymi podpisami. Bank zatwierdzał takie umowy i wypłacał pieniądze. Według śledczych przestępczy proceder trwał od października. Jeśli wybierają się państwo w podróż lotniczą do albo przez Niemcy, to mogą być kłopoty i wcale nie chodzi o nieprzyjemnych celników. Jutro w nocy zacznie się trzydniowy strajk pilotów Lufthansa. W sumie zostanie odwołanych 3800 lotów, a strajk ma dotknąć ponad 400 tysięcy pasażerów także z Polski. Piloci już od dwóch lat walczą o podwyżki i zachowanie przywilejów emerytalnych jak na razie bezskutecznie. Znów będą utrudnienia, ale potem, potem będzie już tylko piękniej. PKP szykują się do ostatniego etapu modernizacji dworca centralnego. W hali głównej znikną szklane pawilony, pojawią się sklepy, restauracje, ale przede wszystkim nowa konstrukcja. Olbrzymia antresola. Pojawia się środkowa część antresoli, która połączy te już istniejące antresole i udostępni pasażerom i klientom. No w tej chwili mamy poczekalnię na poziomie plus jeden dworca centralnego, ale ona jest dość słabo wykorzystywana. Chcemy przede wszystkim usprawnić komunikację pomiędzy poziomem 0 i plus jeden i stworzyć dodatkową przestrzeń publiczną. Wyjaśniał Jarosław Bator z PKP, ostatni etap modernizacji będzie kosztował 10 milionów złotych i ma się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Kolejny serwis w Trójce o 19. Zapraszamy.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 jakby coś, to mi tu w ogóle nie było O szóstej, pierwszego kwietnia W ogóle nic, nic, nic Cii. Aha, i żaby złożyły skrzek Autopromocja Zapraszamy do reklamy Zabrałaś dwie walizki? Jedziemy tylko na weekend do spa W życiu się nie zmieścimy we cztery Po co ci laptop? Dziewczyny, spokojnie, dacie radę Jaki, Jaki duży, duży. Wow, wow, ogromny Ale to tu miejsca Teraz nowa Kia Rio Sedan z bagażnikiem o pojemności 400 litrów w cenie hatchbacka. Do tego możliwość instalacji LPG i atrakcyjne warunki finansowania. Odwiedź najbliższy salon Kia. No i co dziewczyny? Wszystko się zmieściło. Pani profesor, niesamowity wykład Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Co za pamięć, co za błyskotliwość Co za inteligencja o, Moja droga, to naprawdę nic takiego Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc Ja zażywam Bilomak Plus Suplement diety Bilomak Plus to najwyższa dawka Ginkobiloba, Biloba, wspierająca pamięć i koncentrację Zbogacona lecytyną, magnezem i witaminami To jedyny taki produkt na rynku Zawierający aż pięć składników aktywnych Bilomak Plus, dostępny w aptekach Bilomak Plus, pamiętasz o wszystkim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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek dzwoni w sprawie reportażu. Czy moglibyście Państwo po powiedzieć, gdzież to można przyjść i pomóc w budowaniu tych pięknych miniatur, o których był e, reportaż? Park Miniatur powstaje w dawnej fabryce domów przy ulicy Myśli Borskiej na Białołęce w Warszawie. Ciesza się z i z handlem samym sobą, w samotności i bez miłości Twej, w samotności i bez miłości Twej, w samotności i bez miłości Twej, Panie wybacz, wybacz, wybacz, wybacz. umierają zapalam świeczkę dla nich dziś pamiętajmy pamiętajmy w samotności swej bez miłości w samotności swej bez miłości w samotności swej bez miłości w samotności swej, w samotności bez miłości. 22 minuty, godzina 19. Jak Państwo słyszeli, nasza reporterka próbowała zapisać syna do ortodonty. Ja bym chciała syna zarejestrować do ortodonty. Na wizytę z funduszu czy odpłatną? Z funduszu. Mogę zapisać syna w kolejkę osób oczekujących na rok 2019. I w tej sprawie gorzki dowcip przesyła pan Witold. Pacjent rejestruje się do kardiologa i wizytę wyznaczono mu na 2 kwietnia 2019 roku. E, przepraszam, rano czy po południu? Dopytuje pacjent. A jakie to ma znaczenie? No bo rano mam okulistę. Na wyciągnięcie ręki. W kioskach mamy setki kolorowych magazynów, dziesiątki różnych czasopism i ani jednego pisma dla niewidomych w Brajlu. Z czterech wydawanych do tej pory przez Polski Związek Niewidomych tytułów, dwumiesięcznika pochodnia, miesięczników dla dzieci Promyczek i Światełko oraz kwartalnika Nasze Dzieci w tym roku nie ukazał się żaden numer. Tak źle nigdy nie było, ocenia Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych. Nie wiemy, pod koniec pierwszego kwartału, czy będziemy mieli środki finansowe na wydawanie czasopism dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oczywiście na nośnikach dostępnych dla tego środowiska, czyli w brajlu, w druku powiększonym. Wychodzi tylko jedna pochodnia i promyczek, światełko dla dzieci, ale nie ma jak na razie wersji brajlowskiej. Zanosi się na to, że nie będzie. A ja lubię czytać brajl. Ja jestem pasjonatką brajla. Jeżeli nie mogę przeczytać sama, to bardzo mi to dokucza. Czy rzeczywiście sytuacja piszcząca, Pism dla osób niewidomych jest tak dramatyczny. Tak, ponieważ właściwie będziemy musieli je zawiesić, jeżeli nie otrzymamy funduszy na ten cel. Ewa Fraszka-Groszkowska, redaktor naczelna pism wydawanych przez Polski Związek Niewidomych. Bo nie mamy właściwie grosza z tych dotacji, o które występowaliśmy. Nasze czasopisma są jedyne w kraju. Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych. Które są przygotowywane przez niewidomych i dla niewidomych, przez ekspertów dla niewidomych. I dla słabowidzących. Przedruki z rynku wydawniczego, drogą elektroniczną są oczywiście znaczące dla środowiska, ale tylko dla części tego środowiska, czyli dla tych, którzy mają komputery, mają internet. Osoby niewidome, które posługują się komputerem muszą poznać setki, a nawet tysiące komend z klawiatury. My niewidomi, nie posługujemy się myszą, a więc to nie jest tylko klikanie na ikonki, na znaki. My musimy mieć wszystko w głowie, pamiętać każdą komendę i na pewno nie jest tak, że malutkie dzieci niewidome siadają do komputera i tak jak widzące za chwilę posługują się nim biegle. To jest mit. Druk pisma Braila jest bardzo drogi, ponieważ są to specjalistyczne maszyny, specjalistyczny papier, no i też są to niewielkie nakłady. To ile na przykład kosztuje wyprodukowanie jednego egzemplarza? Światełka czy też promyczka? Kilkadziesiąt złotych. Pochodnia, magazyn dla dorosłych, jest wydawany już ponad 60 lat. Kiedyś był miesięcznikiem z biedy. Od dwóch lat jest dwumiesięcznikiem. Kim? Dziś jesteśmy bezsilni, jesteśmy bez pieniędzy, bez możliwości wydawania czasopism dla dzieci i dlatego apelujemy o wsparcie naszej organizacji w realizacji tego zadania. W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, na mocy której my funkcjonujemy. Ewa Balicka-Sawiak, rzecznik prasowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Istnieje zapis, który pozwala nam przeznaczać dofinansowanie organizacjom pozarządowym, które realizują różnego rodzaju działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Odbywa się to na podstawie konkursu. 50 punktów można było maksymalnie uzyskać. Polski Związek Niewidomych za swój projekt, który polegał na wydawaniu czterech czasopism, uzyskał 41,5 punkta, czyli został oceniony pozytywnie merytorycznie, dość wysoką liczbę punktów, ale niestety pula środków, którą dysponowaliśmy, nie wystarczała na to, aby ten projekt znalazł się na tej pierwszej liście projektów, co do których zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania. Środki pozwoliły na to, aby projekty, które mają minimum 46 punktów otrzymały dofinansowanie. Nie jest to decyzja ostateczna, konkurs nie jest przegrany, ponieważ projekt został oceniony pozytywnie. Znajduje się na liście rezerwowej. PFRON cały czas czyni starania, żeby znalazły się środki na również kolejne projekty. Proszę porównać. Czasopismo Brailu, a równolegle to samo czasopismo w czarnym druku, to skromne, malutkie a to grube, to miszcze brajlowskie. Same litery wypukłe. I tyle. Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez czytania. W tej chwili Polski Związek Niewidomych ze swoim projektem wydawania czasopism dla niewidomych jest na 23 miejscu listy rezerwowej organizacji czekających na dotac dotację pefronu a relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Tu trójka, audycja popołudniowa za 17 minut, godzina 19. E, za szybą czeka już Paweł Sołtys i jego goście. Dziś podsumowanie miesiąca. It's been nine years and 16 days of home. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh, hard, we play hard till dawn. This love and oak tree grows on and on.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 Tu trójka jest za 15 minut siódma. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś ostatni dzień marca. Jutro wszyscy będziemy robić sobie wzajemnie żarty, a dziś w Wigilię święta prima Prigis Na serio, ale z lekkością podsumujemy wydarzenia makroekonomiczne w mijającym właśnie miesiącu, a pomogą w tym zacni goście ekonomista Banku Kredi Agricole Krystian Jaworski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest też główny ekonomista Banku Milianium Grzegorz Maliszewski. Dobry wieczór. Oraz główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości Ignacy Morawski. Dobry wieczór. Zaczynamy od najbardziej pozytywnej informacji tego miesiąca, czyli... Panowie, Wasze typy. Najbardziej pozytywna informacja marca. Sprzedaż detaliczna i Bezrobocie. Bezrobocie. No, Rosja nie weszła na Ukrainę. No, no może, może, może zaczniemy, zaczniemy od Polski. Rzeczywiście wytypowałem ja również ożywienie sprzedaży detalicznej. Wzrost 7% rok do roku powyżej prognoz ekonomistów. To jest poziom najwyższy od maja 2012 roku. Jest się z czego cieszyć krótkookresowo, czy to już będzie jakaś taka bardziej trwała tendencja? czy znaczy tak, ja uważam, Krystianie że e, rzeczywiście te dane były dobre, no ale nie oszukujmy się, były to, e, był to efekt e, przejściowej luki w prawie prawnym, e, polscy pro, e, polscy, e, polskie firmy mogły odliczyć sobie VAT od zakupów samochodów z homologacją ciężarów, tak zwane auta z kratką. I dzięki temu rzeczywiście na potęgę kupowały e, i w lutym, i w marcu, tak jak już to wiemy, e, te samochody, co rzeczywiście zawyżyło ten odczyt. Tutaj rzeczywiście jako osoba śledząca poezja. Ekonomiczną. muszę odnotować, że 25 marca w makromapie Credit Agricole pokazało, ukazał się duży tytuł sprzedaż samochodów z kratką dała gazu, więc rzeczywiście wpłynęło to na sprzedaż detaliczną pytanie. Gdybyśmy nie brali pod uwagę tych, tych samochodów, co by było wtedy? Czy rzeczywiście wzrosty byłyby satysfakcjonujące? No właśnie, jeśli chodzi o te dane lutowe, to rzeczywiście one były pod dużym wpływem sprzedaży samochodów. Natomiast eliminując ten e, czynnik, też można dość pozytywnie patrzeć na te dane, ponieważ e, sprzedaż detaliczna rośnie tak naprawdę już od kilku dobrych miesięcy. E, sprzyja temu poprawa sytuacji na rynku pracy, ponieważ firmy zaczęły już stopniowo zatrudniać. Bezrobocie rośnie, i to nie tylko ze względu na e, bezrobocie spada, przepraszam, i to nie tylko ze względu na dobrą pogodę, ale dlatego, że e, jest większy popyt na pracę, ponieważ jest większa produkcja, gospodarka rośnie i do tego mamy niską inflację, która dodatkowo zwiększa siłę nabywczą dochodów z pracy. W związku z tym konsumpcja się odbudowuje i staje się coraz wyraźniejszym motorem wzrostu gospodarczego. Prawdopodobnie jej dynamika nie będzie do utrzymania w tempie widocznym w lutym, natomiast ten wzrost odbudowy konsumpcji wydaje się, że będzie utrzymany również w kolejnych miesiącach. Grzegorz Maliszewski wspomniał o bardzo ważnym czynniku, czyli o pogodzie. Bardzo łagodna zima, również w marcu nie za bardzo ją odczuliśmy poza jednym może wyskokiem i intensywnymi opadami śniegu. Pytanie, czy ten spadek bezrobocia lutowy to, to też jest ewenement, jeżeli chodzi o, o polską statystykę. Czy to też tylko pogoda, czy, czy jednak poprawa na rynku pracy dość wyraźna? No to taki ewenement, już, już, że w lutym spadło bezrobocie, tak? Ewenement. Hmm. No, to się zdarzało w takich okresach silnej ekspansji gospodarczej. Teraz ta ekspansja... Który teraz nie mam. No już ta ekspansja ona jest, a nie jest bardzo silna, no więc rzeczywiście to była niespodzianka. No i pewnie częściowo to jest efekt lepszej pogody, częściowo efekt tego, że więcej pieniędzy idzie na różne staże i tak dalej ze strony e, rządu. Ale mamy też rosnący popyt na pracę. No, ja chciałem zauważyć, że w ostatnich latach generalnie firmy e, bardzo ostrożnie podchodziły do polityki kadrowej, zaczęły zwalniać pracowników już, jeszcze zanim tak naprawdę były widoczne efekty silnego spowolnienia w Polsce. Yy, więc wydaje mi się, że teraz popyt na pracę będzie dość silny, a jednocześnie nie będzie czegoś, co było w latach 2010-2011 co trzymało wysoko bezrobocie, czyli nie będzie takiego silnego wzrostu podaży pracy. Wtedy na, na rynek trafiały duże, duże, yy, trafiło dużo absolwentów. Po, po uczelniach wyższych plus były zmiany w, w systemie emerytalnym. No teraz tych ty, ty czynników podażowych nie będzie, więc popyt na pracę szybciej przełoży się na spadek bezrobocia. Więc ja uważam, że mamy do czynienia z trwałym trendem. Wchodzimy w trend spadku bezrobocia. Jak się nic nie wydarzy strasznego na Ukrainie, w, w Rosji czy w Turcji, w, na innych rynkach sch sch schodzących, to wydaje mi się, że to bezrobocie będzie spadać szybko, bardzo szybko. Za moment o Ukrainie y, mówimy o popycie na pracę, a ja przy, wy, przygotowując się, wynotowałem jeszcze jedną bardzo y, ciekawą informację które pojawiły się w danych z kolei o inwestycjach. Ostatni kwartał, co prawda ubiegłego roku, ale dane poznaliśmy dopiero teraz, w marcu. Dane o strukturze inwestycji. Ogólnie plus prawie 1,5% rok do roku, ale nakłady przedsiębiorstw na maszyny 2,2 punktu procentowego do dynamiki się dołożyły. To, to jest super wynik, czyli nie tylko popyt na, na pracę, ale również na inwestycje w park maszynowy, czyli wie, wiele wymiarów ma to ożywienie gospodarcze chyba Panowie, co się zgodzicie? To ożywienie po stronie inwestycji Grzegorz było Mojżewski. już widoczne w trzecim kwartale tak naprawdę. Rzeczywiście przedsiębiorstwa zaczęły inwestować. Zaczęły inwestować w rozbudowę mocy wytwórczych, ponieważ wcześniej, w poprzednich kwartałach kiedy gospodarka rozwijała się w wolniejszym tempie, były również inwestycje, ale inwestycje o mniejszej skali i przede wszystkim w modernizacji i unowocześnienie majątku produkcyjnego. Teraz wydaje się, że firmy zaczęły bardziej intensywnie rozbudowywać moce wytwórcze, ponieważ rozwijająca się gospodarka spowodowała, że to wykorzystanie obecnych mocy wytwórczych wzrosło i żeby dalej się rozwijać trzeba te moce zwiększyć. I, I to wydaje się następuje. Z danych dotyczących leasingu widać też, że leasing maszyn i urządzeń dość dynamicznie rośnie, także to też sugeruje, że pierwszy kwartał tego roku pod tym względem powinien być bardzo przyzwoity. A jeżeli chodzi o takie wydarzenia, o których wspomnieliśmy, kryzys krymski, on może nieco podkopać wiarę firm w to, że to ożywienie jakoś idzie w dobrym kierunku? No, na pewno może, na pewno. Tam jest potencjał Potencjał jest naprawdę dużej recesji na Ukrainie, jeszcze nie wiadomo, co się w Rosji wydarzy, ale też prawdopodobnie ta te gospodarka spowolni wyraźnie. No Jest taki czynnik zagrożenia, ale moim zdaniem jest tyle czynników wewnętrznych, które wspierają gospodarkę, prawda? czyli nakręca się takie pozytywne koło spadającego bezrobocia, rosnących nastrojów konsumentów i firm, większych inwestycji, spadającego bezrobocia i znów to samo, trzeba by powtórzyć. Że ten ewentualny negatywny impuls eksportowy ze wschodu, on może przejściowo wstrząsnąć gospodarką, ale on nie zaburzy trendu wzrostowego PKB. No nie mówmy tylko o eksporcie, bo czy możemy już teraz powiedzieć, kiedy troszeczkę ta dyskusja o sankcjach gospodarczych nabiera rumieńców, możemy powiedzieć wstępnie, w którą stronę to idzie i jakie będą gospodarcze efekty tych sankcji, które są planowane i ruchów po stronie rosyjskiej, czyli również pewnego uniezależnienia się od zachodu? No, na razie nie wiadomo, jakie będą sankcje gospodarcze. No, te sankcje, które są do tej pory nie, nie przyniosą większych efektów, yy, wydaje mi się. W sensie takim, że one zwiększają ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji, prawda? I to sprawia, że rosyjska gospodarka może wejść w recesję. No i tu jest ten efekt, prawda? Ale nie mamy do czynienia z zakazami handlowymi, więc takiego bezpośredniego uderzenia regulacyjnego w eksport na razie. No recesja w Rosji nie przełoży nie się na, na koniunkturę w Unii Europejskiej, a koniunkturę w, w Unii Europejskiej na Polskę. Dobrze rozumiem? Mm, tak, dokładnie. Na tak. Jedynie na razie jakiś wyraźny efekt, yy, no, to jest embassy. Na, na wieprzowinę z Polski. To no nie jest raczej związane z sankcjami, ale tutaj, e, tutaj efekt też nie jest widoczny, bardziej w, nie jest widoczny wzrost bardziej w cenach. E, Polscy producenci nie, nie mogą znaleźć e, rynku zbytu na, na wieprzowiny, muszą obniżać ceny. I Rzeczywiście widzimy już od miesiąca w tym miesiącu też spadek e, cen mięsa na polskim rynku. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na, na jedną rzecz, że. E, te turbulencje na Ukrainie i na, w Rosji jak, jako też pewne następstwo tych, tej sytuacji będzie miało niewątpliwie wpływ na firmy, które są skoncentrowane na rynku ukraińskim i rosyjskim. Natomiast w ostatnich latach polskie firmy dość mocno zróżnicowały rynki zbytu. W związku z tym sama, sama, samo spowolnienie koniunktury w Ukrainie, na Ukrainie i Rosji nie powinno aż tak mocno je dotknąć pod warunkiem, że, że, nie, są tylko, że nie są to ich wyłączne rynki i partnerzy, partnerzy handlowi. Kryzys krymski prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belkę do krótkiego odświeżenia dyskusji o y, przystąpieniu Polski do strefy euro. Y, prezes Belka podkreślał ten aspekt polityczny, że jest on ważny, jeżeli chodzi o y, stabilność gospodarczą. Y, co panowie na to? Czy, czy... Chyba się wycofał. Znaczy nie to, że wycofał się eksplicity, ale później też w kilku wywiadach powiedział, że jednak on nie jest takim zwolennikiem przystępowania do euro, bo nie jest tak na ale naprawdę. Ale słowa padły. No słowa padły, więc ja uważam, że ten czynnik nie powinien mieć znaczenia. Jest, tak takie jest moje zdanie. Strefa euro to nie jest unia polityczna, tym bardziej wojskowa, nie ma żadnych doświadczeń sugerujących, że członkowie strefy euro są w jakikolwiek sposób chronieni jeszcze ponad to, co wynika z gwarancji NATO i Unii Europejskiej. Unia Europejska nie daje gwarancji, ale NATO, więc ja uważam, że to nie jest argument w dyskusji, a używając argumentum ad absurdum można powiedzieć, że jak już miałaby być wojna poważna, no to lepiej mieć możliwość drukowania własnej waluty, prawda? A ale z drugiej strony, na przykład, załóżmy, a jesteśmy w strefie euro, dochodzi do jakiegoś ataku na nasze państwo, no to jednak w przypadku, gdy no, zagrożone by było euro, na pewno Niemcy czy, czy inne państwa z euro chciałyby zareagować właśnie, żeby chronić swój interes, nawet nie Polskę bezpośrednio, ale swój interes właśnie na przykład wyrażony w wartości własnej waluty. Grzegorz Maliszewski? Mi się wydaje, że z punktu widzenia tych działań militarnych bardziej istotne jest uczestnictwo Polski w NATO niż w strefie euro. Także nie, nie wydaje mi się, żeby to był kluczowy czynnik, który powinien rozstrzygać w tej kwestii. Bo Myślę, że akurat w przypadku strefy euro to, to póki co nie ma chyba ani porozumienia politycznego, ani też takiej zgody społecznej, bo ponad 70% społeczeństwa jest przeciwko wejściu do strefy euro, także e, ta dyskusja póki co chyba na boku się toczy. Porozmawiajmy jeszcze trochę na koniec o, o strefie euro samej. Dzisiaj dane o inflacji 0,5% w strefie euro. Bardzo niski wynik. Ponad 4 lata temu były, była inflacja na tym poziomie. Do tej pory Europejski Bank Centralny jakoś nie, przejma, nie przejmował się specjalnie tą niską inflacją, a właściwie już się mówi zagrożeniem deflacją w strefie euro. Czy teraz się przejmie, bo w najbliższy czwartek posiedzenie EBC? Nie, no, chyba I nie. Z z chyba się nie przejmie, wydaje mi się. Znaczy, ja generalnie uważam, że EBC prowadzi złą politykę. Wychodzenie z kryzysu finansowego bez inflacji jest cholernie trudne i strefa euro y, ożywia się najwolniej ze wszystkich dużych. Ale my, ale my nie przeszliśmy kryzysu finansowego, czyli nie mamy systemu bankowego, systemu bankowego zdewastowanego złymi kredytami, prawda? A w takiej sytuacji inflacja jest potrzebna. Więc inflacja w rzędu 0,5%, 1% jest zbyt niska, ale z drugiej strony EBC jest bardzo konserwatywnym bankiem kontrolowanym w dużej mierze przez Niemców i po prostu koncepcja wychodzenia z kryzysu przez wyższą inflację e, jakby nie znajduje poparcia. Ale w, w wyższą, w sytuacji, kiedy, z sytuacji celem. Kiedy, no. kiedy inflacja jest niska, euro jest e, strasznie mocne w odniesieniu do dolara, to, to może jest wreszcie ruch, żeby, miejsce na to, żeby zrobić jakiś ruch, e, e, no właśnie, obniżający stopy. Znaczy tego miejsca jest już tak naprawdę niewiele, ponieważ stopy procentowe w strefie euro i tak są niskie, chyba zero półpunkta procentowego. E, wydaje mi się, że e, te dane, które do tej pory zostały opublikowane e, nie są na tyle mocne, żeby... E żeby ECB ponownie ściął stopy, bo ścinając stopy teraz nie pozostawiłby sobie narzędzi, zbyt wielu narzędzi na przyszłość, a gospodarka europejska wciąż obarczona jest sporymi ryzykami wzrostu. Także być może jakieś działania płynnościowe, ewentualnie cięcie stóp, ale my, nie wydaje mi się, żeby to było już teraz. Zobaczymy jak będzie w, w czwartek. Na koniec przyznanie prezentu, który stoi w studiu przy Myśliwieckiej. Prezentu dla, za najbarwniejsze sformułowania w komentarzach analitycznych wysyłanych do inwestorów i do dziennikarzy. Nagroda wędruje do Ignacego Morawskiego, siedzącego po mojej lewej stronie. O, to jestem zaskoczony. Jest pan zaskoczony, coś tak. takiego. Ale było blisko, ponieważ wyróżniłbym kolegów z Credit Agricole za francuską gospodarkę, która wsiadła do niemieckiego pociągu. To tytuł z dzisiaj. Także myślałem, że rzutem na taśmę przebiją Ignacego Morawskiego, który 26 marca w Ekonomicznych Sygnałach napisał, że euro złety, złoty pełza w dół, ale brak mu pary. To miał pan na myśli, przecież euro złoty to jest para walutowa. <laughs> brak mu pary, czyli że mógłby mocniej ruszyć się w dół euro Jest złoty czyli złoty mógłby być istotnie mocniejszy ale czeka chyba na jakieś bardziej wyraźne impulsy do umocnienia i za to sformułowanie um, ukraiński wyrób, wspieramy ukraiński, ukraiński eksport do Polski um, piwo z znanej o, marki ukraińskiej bardzo. Um, dziękuję bardzo, gośćmi trójki byli, ekonomista banku Credit Agricole Krystian Jaworski główny ekonomista banku Millennium Grzegorz Maliszewski i główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości Ignacy Morawski, laureat. Po raz Dziękuję. kolejny nagrody za najważniejsze sformułowanie ekonomiczne. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny, projekt. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault.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 Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czas na wiosenne porządki. Czas na wiosenną kontrolę Twojego Volvo. Tylko od 24 marca do 4 kwietnia kontrola w cenie 50 zł. Dodatkowo tylko teraz w ofercie opon Pirelli. Każda opona jest objęta roczną gwarancją na uszkodzenia mechaniczne. Umów się na wizytę do autoryzowanego dilera Volvo. Czekamy na Ciebie już dzisiaj. Kings of Leon, Outcast, Florence and the Machine, David Guetta, Snoop